Takim żyliśmy świecie. Taśma siódma ścieżka druga. Od dostaw urządzeń przemysłowych z tych krajów zależało bowiem tempo odbudowy i rozbudowy gospodarczej Rosji. Z przyjazną pomocą przyszły tu dwa państwa zachodnie. Niemiecka Republika Weimarska, która już w 1921 roku zawarła ze Związkiem Radzieckim tajne układy wojskowo-przemysłowe, a 16 kwietnia 1922 roku podpisała w Rapallo jawny traktat, uwzględniający wszystkie istotne postulaty prawne, polityczne i gospodarcze Sowietów oraz Włochy faszystowskie, które na podstawie układu podpisanego 8 lutego 1924 roku uznały rząd sowiecki de jure i przywróciły umowną wymianę handlową. W konsekwencji i inne państwa zachodnioeuropejskie uregulowały w podobny sposób swoje stosunki z komunistyczną Rosją. Po zgonie Lenina przewodniczącym Rady Komisarzy Ludowych został Rykow, tym niemniej pierwszoplanową rolę odgrywał Lew Trocki, a obok niego wielkim autorytetem w partii cieszyli się dawni najbliżsi współpracownicy Lenina – Bucharin, Zinowiew, Tomski i Kamieniew. Stalin w opinii Trockiego należał wówczas do grupy drugoplanowej. Okazało się jednak, że Stalin, korzystając z ciężkiej choroby Lenina, stworzył i rozbudował po cichu potężny i całkowicie uzależniony od siebie – sobie bezwzględnie oddany aparat biurokratyczny i policyjny, stanowiący istną i samodzielną potęgę w państwie. Aparat ten kierował precyzyjnie wyborami wszelkich stopni, usuwając wszystkich rzeczywistych i domniemanych przeciwników Stalina jako kontrrewolucjonistów i zamaskowanych zdrajców partii. Tworzące się teraz u samego szczytu władzy sowieckiej, koalicje i mafie muszą liczyć się z tym faktem dokonanym, przesuwając Stalina na jedno z czołowych miejsc w partii. Przy jego też udziale Powstała niebawem koalicja przeciwko Trockiemu. Jak na komendę, trockizm został ogłoszony za najcięższe przestępstwo wobec sowieckiej ojczyzny. Sam Trocki został najpierw zesłany na Syberię, później wypędzony z kraju. Szukał więc azylu w Turcji, we Francji i w innych krajach. Wreszcie osiadł w Meksyku, gdzie w 1940 roku został skryto bójczo zamordowany. Zaraz po zesłaniu Trockiego formowały się dwie wrogie mafie. Do jednej należeli Bucharin, Rykow, Stalin i Tomski, do drugiej Rosenfeld-Kamieniew i Apfelbaum-Zinowiew. Gdy na całej linii zwyciężyła grupa pierwsza, Rykow i Stalin wygryźli Bucharina. W 1928 roku Stalin unicestwił Rykowa i Tomskiego. Przy starze władzy pozostał wówczas sam Stalin, a uległe i pełne pokornego uwielbienia otoczenie Kreowało go na kogoś w rodzaju wszechwiedzącego i nieomylnego czerwonego papieża, rządzącego bezapelacyjnie komunistami na całym świecie. O władcach średniowiecznego Bizancjum podawano, że swoją wszechwładzę mogli utrzymywać w pełni tylko o tyle, o ile potrafili zmusić możnych swego cesarstwa do bezwzględnego posłuszeństwa. Wymagało to od nich, by równocześnie budzili w otoczeniu i w szerokich warstwach społeczeństwa tak podziw, jak i paniczny strach. Tę samą zasadę zastosował Stalin. Dążył on do unicestwienia nie tylko rzeczywistych krytyków i konkurentów do władzy, ale ponadto prowadził walkę z upiorami opozycji stworzonymi przez własną wyobraźnię. Takie tendencje podsycane były nieustannie przez potężny aparat propagandy oraz przez wszechobecną i wszystko wiedzącą policję stalinowską. Tak wyginął stopniowo cały legion czołowych i starych bolszewików. Taki los spotkał komunistów włoskich, węgierskich, niemieckich, polskich, bułgarskich i innych poszukujących azylu politycznego w Rosji Sowieckiej. Podobnie wytępieni zostali niewinni z sowiecko-rosyjskiego punktu widzenia najwybitniejsi najbardziej zasłużeni marszałkowie i generałowie jak Tuchaczewski, Orłow, Jakir, Alsknis, Eidemann, Uborewicz i inni. Wielu też wybitnych bolszewików, znając dobrze piekło procesów pokazowych, których zaszczuci oskarżeni musieli jeszcze dodatkowo odgrywać upiorne role samokrytyków z powieści Dostojewskiego, nie czekając na swój nieodwracalny los, popełniało samobójstwa. Inni jeszcze, wrogowie ludu, ginęli masowo i bezimiennie w łagrach pracy przymusowej. Powoli, ale systematycznie zaczęły się zacierać przeciwieństwa pomiędzy komunizmem w wydaniu stalinowskim, a faszyzmem niemieckim czy włoskim. Pod wpływem tych tendencji niejedno w życiu Sowietów ulega zasadniczej zmianie, Komunistyczna urawniłowka została zarzucona. Szarże i dystynkcje w wojsku restytuowano. Pieniądz powrócił do przedwojennego znaczenia. Praca akordowa i premie za wydajność znalazły szersze zastosowanie niż w ustroju kapitalistycznym. Strajki zostały formalnie i praktycznie uniemożliwione. Związki zawodowe przekształciły się w narzędzie wykonujące rozkazy pracodawcy. W zakresie swoich praktycznych kompetencji najwyższy Sowiet w Związku Radzieckim nie różnił się zasadniczo od Wielkiej Rady Faszystowskiej. Obie instytucje miały za główne zadanie dolewanie porcji entuzjazmu do postanowień władzy centralnej. Główną pozycją dochodową budżetu państwowego stał się, tak zdecydowanie potępiany dawniej przez ugrupowania lewicowe, podatek od spożycia. Teraz Stalin powołuje się coraz częściej na wskazania Lenina. Ale w rzeczywistości oddala się coraz bardziej od jego nauki, jego polityki i praktyki. Dilas podkreśla też, że Stalin w tym czasie poczyna unikać terminu Sowiety, Związek Radziecki, a mówi dobitnie i ostentacyjnie Rosja i odwołuje się wciąż do rdzennie rosyjskiego patriotyzmu. Poważne pismo szwajcarskie Journal de Genève, informując, że w 1932 roku Sowiety podpisały z Francją pakt nieagresji, a w 1935 traktat wzajemnej pomocy zbrojnej, zaznacza, że wobec Francji Stalin stosował wówczas dwulicową politykę. W istocie żywił on jedno gorące pragnienie – porozumienia się z Hitlerem, gdyż tylko on mógł jemu i Rosji zapewnić wielkie zdobycze terytorialne i korzyści polityczne. Zarazem Hitler i Mussolini byli, w pojęciu Stalina, najskuteczniejszym taranem do rozbijania biologicznego prawroga komunizmu, to jest demokracji zachodnich i ich instytucji społeczno-politycznych. W sierpniu 1939 roku postulat ten został spełniony – nie tylko bowiem przez nowy rozbiór Polski położony został kamień węgielny pod gmach trwałej, jak głosili obaj wodzowie, przyjaźni sowiecko-nazistowskiej, ale również powstawały perspektywy wyniszczenia wojną demokracji zachodnich. Jak dalece Stalin pragnął utrwalenia tej sytuacji? Świadczyć może m.in. fakt, że gdy na przełomie lat 1940-41 Churchill zaalarmował Stalina, iż Hitler przygotowuje gorączkowo najazd na Związek Radziecki, Stalin nie miał nic lepszego do uczynienia, jak przekazać tę informację Hitlerowi jako dowód niecnych intryg Anglii, a bezgranicznego własnego zaufania. Stopniowo zmieniał się też gruntownie cały styl życia sowieckiego szczytu. Coraz wyraźniej wyodrębniały się dwie zwarte grupy – aparatczyków partyjnych i wszechpotężnej ochrony policyjnej dyktatora i systemu, obie opływające w dobra doczesne tego świata. A im wyżej sięgała drabina hierarchii, tym większa była obfitość – tym większy był luksus życia. Generał de Gaulle pisze w swoich pamiętnikach o pobycie w Moskwie i przyjęciach u Stalina w czasie trwającej wojny. Stół w sali jadalnej uderzał nieprawdopodobnym zbytkiem. Dania były wprost oszałamiające. De Gaulle czyni też charakterystyczne uwagi o tych ciągłych, wielogodzinnych bankietach. Stalin 30 razy powstawał, aby pić zdrowie zaproszonych dygnitarzy rosyjskich. Po to Aście dodawał często pod adresem uhonorowanego, który biegł z kieliszkiem w ręku, by trącić się z dobrotliwym władcą. Ale rób tak jak trzeba, bo inaczej każe cię powiesić, jak to jest zwyczajem w tym kraju. W latach 30. w okresie nieopisanej nędzy mieszkaniowej, w miastach i osiedlach budowano na pokaz luksusowe, monumentalne pałace, w szczególności zaś uderzające bogactwem gmachy ambasad sowieckich w krajach kapitalistycznych. Otoczenie władcy, wierbiąc jego rozum, jego wszechstronną wiedzę, jego nieomylność, naśladowało gesty i powiedzonka, nawet głos i styl życia wielkiego Stalina. Wola jego decydowała ostatecznie o wszystkim, nie tylko o polityce i ekonomii, o dyplomacji i strategii, ale również o nauce, sztuce, architekturze, technice, a nawet językoznawstwie czy muzyce. Znany jest szeroko fakt, że gdy Prochorow, członek Białoruskiej Akademii Nauk, oświadczył, że muzyka jest przejawem pozaklasowym, został za to publicznie z polecenia władcy ostro przywołany do porządku. A podobnych przykładów można by przytoczyć znacznie więcej. Żaden też z pisarzy dawnych czy współczesnych nie osiągnął tak znacznego powodzenia wydawniczego jak właśnie Stalin, oczywiście przy pomocy usłużnej biurokracji. Pisma jego zostały wydane w 75 językach, osiągając sumaryczny nakład 120 milionów egzemplarzy. Wszystkie te sukcesy i fakty działały wysoce destrukcyjnie na psychikę samego Stalina. Jednym z wielu charakterystycznych przykładów jest przecieżgnięcie się tego wodza ludu pracującego w mundur marszałkowski. Odtąd coraz wyraźniej głosił zasadę, że właśnie wojskowi powinni kierować całą polityką światową, a do wybitnych obcych wojskowych przytacza to brytyjski marszałek Montgomery of Alamein, lekceważąc ostentacyjnie własnych polityków cywilnych, mówił z naciskiem We Soldiers, my żołnierze. Ten zwyczaj militaryzowania władzy cywilnej jako symbol rozkazodawstwa i ślepego posłuszeństwa przetrwał nawet w okresie postalinowskim. Post Nie jeden z nowych przywódców wciągał na siebie przynajmniej odświętnie mundur generalski z odznakami bohatera Związku Radzieckiego. Tak ilustrowano na zewnątrz całą fikcję demokracji w edycji komunistycznej. Pomimo tego codziennego zakłamania, pomimo tych zbrodniczych obciążeń, pomimo upodlenia ludzi przez czołobitnych aparatczyków wprowadzających azjatycki kult jednostki, pomimo jawnego wyzysku ludzi pracy, trzeba przyznać, że niektóre ważne aktywa polityczne i gospodarcze okresu stalinowskiego były i pozostały dla Rosji nieprzeciętnie duże i trwałe. Przede wszystkim wielkim powodzeniem uwieńczone zostały kolejne stalinowskie pięciolatki przemysłowe. Po raz pierwszy wprowadzały one system gospodarczego planowania na skalę państwową. Spośród przywódców politycznych Europy Stalin pierwszy zorientował się, że paraliż woli wielkich demokracji zachodnich prowadzi nie do utrwalenia pokoju, ale do rozpętania prędzej czy później nowej, powszechnej i niszczącej wojny. Dlatego też położył tak wielki nacisk na szybki rozwój sowieckiego przemysłu ciężkiego. Lenin w 1917 roku powiedział, że Sowiety są fortecą, Oblężoną przez kapitalizm światowy. Ambicja Stalina wskazywała mu, że można kusić się o odwrócenie tej tezy. Pragnął kapitalistów osaczyć w razie konieczności w doraźnej i chwilowej koalicji z ruchem faszystowskim i zmusić ich do bezwarunkowej kapitulacji. Ten program musiał być jednak poprzedzony przez proces wielkiego uprzemysłowienia zasobnej w surowce Rosji. też już dla pierwszej piaciletki podejmowanej w 1928 roku Zakładał, że przy podwojeniu globalnej wytwórczości sowieckiej produkcja przemysłu ciężkiego będzie w tym krótkim okresie czasu potrojona. W tych warunkach był dla Stalina obojętny zarówno koszt, jak i ogrom wysiłku społecznego poniesionego dla zrealizowania zamierzonego celu. Popełnione przy tym błędy, a nawet nadużycia, przeminą z czasem, a uwielokrotniony potencjał przemysłowy Rosji pozostanie i stanie się nieodzownym szczeblem do dalszego jeszcze potężniejszego rozwoju. Tak się też stało. Wielu polityków europejskich nie zdawało sobie sprawy z zachodzących w Sowietach przemian strukturalno-gospodarczych, a nawet nieroztropnie je lekceważyło. Tymczasem w okresie dziesięciolecia 1928-38 sumaryczna produkcja sowiecka wzrosła pięciokrotnie, a w niektórych fundamentalnych dziedzinach nawet wielokrotnie silniej. Wystarczy przytoczyć tu jeden wymowny przykład – Oto wytwórczość energii elektrycznej podskoczyła w tym czasie 16-krotnie, z 2,5 miliarda kWh na 40 miliardów kWh rocznie. Tak silnie forsowana akcja uprzemysłowienia miała też wiele skutków wtórnych. Liczba mieszkańców miast poczęła szybko wzrastać. W przededniu pierwszej pięciolatki liczba członków Partii Komunistycznej Związku Radzieckiego, pomimo natarczywej propagandy, nie dosięgała 900 tysięcy. Po pięciu latach liczba ta wzrosła więcej niż dwukrotnie. Stopa życiowa pracowników przemysłowych powoli podnosiła się. Główną jednak konsekwencją był potężny rozwój Czerwonej Armii i stan technicznego uzbrojenia. Ostatecznie więc w sensie społeczno-gospodarczym Stalin stał się w tych latach głównym współtwórcą dzieła przekształcenia cywilizacyjnie zacofanej, społecznie reakcyjnej, politycznie lekceważonej Rosji w prawdziwą potęgę przemysłową, o ambicjach wielkiego mocarstwa światowego. Znacznie mniejszy przełom dokonał się w Rosji sowieckiej w zakresie ugruntowania nawet swoiście pojętej demokracji i zabezpieczenia podstawowych praw obywatelskich jednostki. Na początku grudnia 1936 roku nowa ustawa konstytucyjna, tzw. konstytucja stalinowska, zastąpiła wcześniejsze sformułowania, w szczególności deklarację praw ludu pracującego i eksploatowanego. Ze stycznia 1918 roku. Następnie ogólne zasady Konstytucji Rosyjskiej Federacji przyjęte 10 lipca 1918 roku przez Wszechrosyjski Zjazd Rad i wreszcie ustawę konstytucyjną z 1924 roku. Konstytucja stalinowska była arcydziełem kunsztu hipokryzji politycznej. Byłoby chyba trudno o sformułowania szersze, liberalniejsze i bardziej przejęknięte duchem demokracji w zakresie uprawnień jednostki, jak i całego społeczeństwa, niż te, które uchwalił prawodawca sowiecki w 1936 roku. Konstytucja ta gwarantuje m.in. w artykułach 125-130 wszelkie swobody osobiste, a więc wolność słowa, wolność zebrań i organizacji, wolność prasy i publikacji itd., ale każda, nawet najbardziej oględna i nieśmiała próba praktycznego skorzystania z uprawnień konstytucyjnych kończyła się katastrofalnie dla obywateli radzieckich. Konstytucja ta była przeznaczona na pokaz, tak samo jak luksusowe pałace, jak wyposażenie metra moskiewskiego, jak wytworne bankiety na Kremlu albo jak zapewnienia o pokojowej koegzystencji różnych systemów społecznych. Można też bez wyrzeczenia się poczucia obiektywizmu stwierdzić, że Stalin nie tylko kierował od dawna baczną uwagę na sprawy polskie, ale że żywił w stosunku do Polski i Polaków najgłębszą niechęć, jeżeli niezdecydowaną i głęboko zakorzenioną wrogość. Obraz Polaków, kreślony tyleż genialnym co zjadliwym piórem Dostojewskiego, Stalin z biegiem lat, wypadków i krystalizowania się własnej indywidualności wypełniał i aktualizował nieustannie, przystosowując go do własnych koncepcji politycznych. Polaków uważał za element buntowniczy, usposobiony krytycznie do wszelkich autorytetów własnych i obcych, za urodzonych konspiratorów i spiskowców, a do tego za nieuleczalnych nacjonalistów, wyłamujących się wciąż z tego zespołu ludów, nad którymi piecze roztoczył naród wielkorosyjski. Polacy, według jego mniemania, muszą albo służyć jednemu z dwóch wielkich sąsiadów, Niemcom lub Rosji, Albo muszą być unicestwieni politycznie, na przykład przez dalsze rozbiory i procesy eksterminacyjne. Zarazem żadna myśl, żadna mania nie opanowała umysłu i psychiki Stalina tak mocno, tak bezwzględnie i tak wytrwale, jak chęć przesunięcia władztwa rosyjskiego na zachód poprzez Polskę i Niemcy w stronę Francji, opanowanej już przez Front Ludowy. Tej wielkiej historycznej koncepcji politycznej stała na przeszkodzie Polska, która nie zapominając zwycięstwa z 1920 roku nie godziła się na żadną, choćby zakamuflowaną kapitulację wobec Sowietów. Dodatkowe kompleksy antypolskie stworzył w mózgu Stalina sam przebieg kampanii polsko-radzieckiej w 1920 roku. To właśnie jego nieposkromionej ambicji zagarnięcia Lwowa przed Warszawą, przypisywał Tuchaczewski jedną z ważnych i bezpośrednich przyczyn klęski sowieckich armii w 1920 roku. Wiele wskazuje na to, że Stalin gorączkowo czekał na sposobność wypalenia żelazem wspomnienia klęski w wojnie z Polską, ze wszystkimi jej konsekwencjami terytorialnymi, politycznymi i ustrojowymi, od granicy fińskiej aż po Bałkany, a przede wszystkim wydarcia Polsce okręgu lwowskiego i wileńskiego z ich na wskroś polskimi stolicami. W ciągu całego międzywojennego dwudziestolecia Stalin, a z nim cały zespół wodzowski Sowietów, przejawiał na każdym kroku wrogość do wszystkiego, co trąciło Polską. Ta zasadnicza niechęć była wyczuwalna w każdym powikłaniu dyplomatycznym, w które wmieszana była Polska, w każdej próbie polskiej zacieśnienia stosunków gospodarczych z Sowietami. Nawet współpraca kominternu z grupą polskich komunistów nacechowana była wyraźną nieprzyjaźnią. Nie pomogło nic, że obradujący w 1925 roku w Mińsku Kongres Komunistów Polskich wybrał Stalina swoim honorowym prezesem i złożył mu należną czołobitność. Stalin wytępił część komunistów polskich bezlitośnie, a szczątki Komunistycznej Partii Polskiej Komintern w 1938 roku rozwiązał pod zarzutem krzewienia się w niej zarazy trockizmu. Im groźniejszą stawała się sytuacja polityczna Europy w latach 30 tym bardziej konkretyzował się stalinowski plan w odniesieniu do Polski, oskarżanej z całą hipokryzją o tendencje agresywne w stosunku do Rosji. W rzeczywistości wszelkimi drogami zmierzał Stalin do wytworzenia takiej sytuacji, by Polacy widzieli jedyny ratunek dla siebie i swojej ojczyzny, silnie okrojonej, w przyłączeniu się w takiej czy innej formie do Sowietów. Jest zrozumiałe samo przez się, że plan ten miał liczne, zależne od sytuacji międzynarodowej, warianty wykonawcze. W pierwszym rzędzie była na widoku możliwość zapłacenia kosztów przyjaźni Sowietów z silnymi militarnie Niemcami niepodległością i całością Polski. Tylko takim zasadniczym nastawieniem można logicznie wyjaśnić woltę polityczną Sowietów w 1939 roku oraz tajny układ Mołotow-Ribbentrop z 23 sierpnia tego roku, a następnie wszystkie krzyczące o pomstę do nieba potworne zbrodnie popełnione w stosunku do narodu polskiego ze zbrodnią katyńską na czele. Z sowieckiego punktu widzenia te wielotysięczne rzesze polskich oficerów, jeszcze liczniejsze rzesze osób cywilnych, były nie tylko naocznym świadkiem fikcji plebiscytów i wszelkiego innego bezprawia dokonanego w 1939 roku na ziemiach polskich, ale również musiały się stać w przyszłości naturalnym ośrodkiem tradycji niewodległościowych na wschodnich kresach Polski. I dlatego uległy w tak wielkiej części bezlitosnej zagładzie w lasach katyńskich i na Morzu Północnym w tundrach podbiegunowych i licznych obozach jenieckich, w więzieniach i łagrach pracy przymusowej. Okres II wojny światowej, choć kosztował Związek Radziecki bez miar najcięższych ofiar, stał się doskonałym katalizatorem przyspieszającym realizację planów politycznych Stalina. Wbrew wszelkiemu prawdopodobieństwu druga gwałtowna zmiana sytuacji międzynarodowej w 1941 roku, spowodowana zerwaniem wspólnoty niemiecko-sowieckiej przez Hitlera, oraz najazdem na niedawnego sprzymierzeńca nie tylko nie utrudniła realizacji wytkniętych przez Stalina celów, ale ją wprost ułatwiła. Łup z 1939 roku kazały teraz Sowiety potwierdzić przez demokrację zachodnie, zanim jeszcze nadszedł czas na przedłożenie aliantom nowych żądań stalinowskich. W ostatecznym rozrachunku państwa zachodnie po doznaniu wielu zniewak ze strony radzieckiej w latach 1939 41 po przyjęciu zobowiązania dostarczenia Sowietom materiałów wojennych w olbrzymich ilościach, przegrały z Kretesem sprawę polską, sprawę niepodległości państw bałtyckich, sprawę Finlandii, Czechosłowacji, Węgier, Rumunii, Bułgarii i Jugosławii oraz zgodziły się na złowieszcze dzielenie innych obszarów jednonarodowych na dwie części – komunistyczną i niekomunistyczną. Te Salomonowe wyroki są oczywiście posiewem nowych konfliktów w przyszłości – Zwłaszcza wobec dalszej koncesji na rzecz Sowietów, mianowicie sparaliżowania działalności Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych poprzez liberum veto zarezerwowane dla wielkich mocarstw. Tak więc oba pojęcia Narodów Zjednoczonych i Powszechnego Bezpieczeństwa zostały z góry zaprawione fikcją. A wszystko to rozgrywało się w atmosferze krętactw ze strony Stalina i przypozorowanej naiwnej ufności, że przecież jakoś to będzie ze strony Roosevelta i Churchilla. Tak na przykład Stalin pisze 4 maja 1943 roku do Churchilla. Co się tyczy rozsiewanych przez hitlerowców pogłosek, jakoby w ZSRR tworzył się nowy, prokomunistyczny rząd polski, to chyba wymysły te nie wymagają sprostowania. W grudniu tego roku dochodzi do konferencji alianckiej w Teheranie. Z Rooseveltem przybyło na konferencję prawie 300 osób, rzeczoznawców cywilnych i wojskowych, doradców, wyższych urzędników i sekretarzy, Ekipa czercilowska przekracza 200 osób. Delegacja radziecka otoczona chmarą wywiadowców i policji, poza tłumaczami i stenotypistkami, składa się dosłownie z trzech osób – Stalina, Mołotowa i Woroszyłowa. W tych warunkach wszystkie, nawet najdrobniejsze sprawy muszą rozgrywać się na szczycie. Na tej konferencji alianci nie mogli dowiedzieć się niczego innego, jak tylko to, co zechciał zakomunikować im Stalin – sam zaś zebrał nie tylko obfite informacje o zamierzeniach aliantów, ale ponadto uzyskał aprobatę swoich zasadniczych celów, m.in. wolną rękę w sprawie wschodnich granic Polski. Gdy w drugiej połowie lipca 1944 roku wojska radzieckie znalazły się na przedpolu stolicy Polski, Sowiety wzywają wszystkimi sposobami jej ludność do zbrojnego powstania. Dnia 1 sierpnia powstanie w Warszawie stało się rzeczywistością, i początkowo notowało ogromne sukcesy militarne. Ale wówczas Stalin uznał je za wrogą demonstrację w stosunku do Związku Radzieckiego i Komunistycznego Komitetu Lubelskiego. Czynił więc wszystko, co mógł, aby nie utrudnić Niemcom masakry tysięcy Polaków i doszczętnego zniszczenia historycznego miasta. W pierwszej połowie lutego 1945 roku odbyła się w Jałcie na Krymie dalsza ważna konferencja Wielkiej Trójki. Postulaty polskie aliantów Zredukowane zostały do utworzenia w okrojonej Polsce nowego rządu, ani typu londyńskiego, ani lubelskiego, odpowiadającego po prostu najbardziej woli narodu i rzeczywistym interesom suwerennego państwa. Uprzedzając te zamiary, Związek Radziecki, świetnie poinformowany przez swoje wtyczki na zachodzie, uznał 5 stycznia 1945 roku Komunistyczny Komitet Lubelski jako tymczasowy rząd polski. Uległość przyszłego rządu polskiego wobec Moskwy została w ten sposób zapewniona, Roosevelt i Churchill głosili później, że w tym punkcie zgodzili się na kompromis, ale to nie odpowiada prawdzie. W rzeczywistości Teheran i Jałta przypieczętowały ostatecznie kapitulację aliantów zachodnich w sprawie polskiej na całej linii. Odtąd Stalin trzymał Polskę bezapelacyjnie w swojej garści. Ostateczne opinie o Stalinie były za jego życia krańcowo różne. Propaganda i prasa sowiecka obwoływała go ukochanym, wielkim, odważnym, przewidującym i wszechstronnie genialnym. W samym Związku Radzieckim cztery miasta związano z jego nazwiskiem Stalingrad, Stalinabad, Stalinsk i Stalinogorsk. Po jego śmierci w różnych krajach satelickich poczęto urzędowo zmieniać nazwy niektórych miast dla większej czci i chwały Stalina. Ale wschód różni się wyraźnie i tym od zachodu, że pośmiertnie redukuje często wartości i znaczenie historyczne swoich wodzów i bohaterów. Tak stało się i w przypadku Stalina. Po dwudziestym zjeździe partii i referacie Nikity Chruszczowa ta sama prasa i propaganda dostrzegła nagle wiele ujemnych cech w tym egocentrycznym Gruzinie. Podobno Lenin miał niezbyt wysokie mniemanie o charakterze swego następcy. Potępiano teraz Stalina i rehabilitowano masowo jego ofiary. Zdaje się, że najtrafniej przeniknął jego złożoną naturę generał de Gaulle, pisząc o nim w Stalinie wszystko było manewrem, nieufnością i uporem. Ten komunista w mundurze marszałka, ten chytrze przyczajony dyktator, ten zwycięzca z miną poczciwiny starał się wszystkich wyprowadzić w pole. Studiując korespondencję Stalina i jego wystąpienia publiczne, szczególnie z lat 1939 45 trzeba przyznać, że pod względem dialektyki i taktyki, chytrości i cierpliwości, pod względem umiejętności rozszyfrowywania tendencji swoich przeciwników i współpartnerów, Przewyższał znacznie zarówno Ribbentropa, jak i Roosevelta i Churchilla. Zmierzał on uparcie i skutecznie do tego, by w chwili ostatecznego zwycięstwa militarnego mieć całkowitą przewagę nad swoimi zachodnimi partnerami. Z żelazną konsekwencją przyzwyczajał ich do nieustannej rezygnacji z ich własnych poglądów, z ich argumentacji czy nawet z drobnych formalnych życzeń, których uwzględnienie byłoby wyrazem prostej uprzejmości wobec swoich gorliwych sojuszników. Równocześnie pozbawiony był wszelkiej wielkoduszności, a historia zna niewielu despotów, podobnie bezwzględnych i cynicznych, podobnie chciwych władzy i złośliwych, podobnie krwawych i nieludzkich jak Stalin. Można wyrazić przypuszczenie, że gdyby duchy storturowanych, upokorzonych i z wyroku Stalina zgładzonych, ideowych, wiernych i ofiarnych komunistów mogły dziś otwarcie powiedzieć to, co wiedzą i myślą o niedawnej przeszłości, to powstałby obraz ery stalinowskiej w Związku Radzieckim tak potworny i wstrząsający, tak tragiczny i upiorny, jakiego nie potrafiliby odmalować najczarniejsi z czarnych reakcjonistów tego świata. Koniec książki Eugeniusza Kwiatkowskiego W takim żyliśmy świecie Czytał Mirosław Utta Nagrano w Zakładzie Wydawnictw i Nagrań Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie w roku 1992 Realizacja akustyczna Romana Powały Uwaga! Prosimy o przewinięcie taśmy do końca ścieżki.